podcastu realpolish.pl Cześć, witajcie moi drodzy Co u was słychać? Co porabiacie? Jaka u was pogoda? U nas Bardzo szaro, deszczowo Zima w tym roku Wyjątkowo ciepła Ale zarazem nieprzyjemna Szaro Ponuro, nie ma słońca Chyba lepiej już by było Gdyby Spadło trochę śniegu. Okej, okay, ale nie o pogodzie chciałem dzisiaj z wami rozmawiać. A jeszcze zanim zacznę, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przysyłają do mnie maile, którzy korespondują ze mną, którzy piszą do mnie. Dziękuję. Ostatnio dostałem list od Wadima, od Mariny, Gali, Franka i wielu innych. Dziękuję wam bardzo serdecznie, to daje mi motywację. Wiem, że tam jesteście, wiem, że ktoś mnie słucha i dzięki temu chce mi się robić nowe podcasty. Piszcie do mnie, jeśli tylko macie chwilkę czasu, to sprawia mi wielką, wielką przyjemność, jeśli mogę czytać listy od Was. Dziękuję bardzo serdecznie za każdy list. Dziś będzie audycja trochę nietypowa. Dziś chciałbym przedstawić wam nagranie, jakie zrobiliśmy razem z Eduardo. Eduardo to mój przyjaciel, który pochodzi z Gwatemali. Jego język ojczysty to język hiszpański, ale Eduardo uczy się również polskiego. I bardzo fajnie mówi po polsku. Używał moich lekcji. Najpierw uczył się z prywatnymi nauczycielami, a później odnalazł, znalazł moją stronę i razem ze mną uczył się języka polskiego. Odpowiadał na pytania, słuchał historyjek po polsku. I teraz bardzo dobrze mówi po polsku, i razem z Eduardo, ponieważ ja uczę się hiszpańskiego, on uczy się polskiego, spotykamy się raz w tygodniu i przez Skype rozmawiamy ze sobą. I wpadłem na taki pomysł, żeby jedną taką rozmowę nagrać. Nagraliśmy jedną rozmowę, żebyście mogli posłuchać, jak Eduardo mówi po polsku. Myślę, że to zachęci również was do słuchania, do uczenia się języka polskiego. I jeśli zobaczycie, że ktoś inny może, to znaczy, że wy również możecie. Jeśli widzimy, że ktoś może, to daje nam motywację, bo to jest dowód, że można się nauczyć. Ja bardzo lubię słuchać jak inni uczący się mówią po angielsku albo po hiszpańsku. Teraz te dwa języki mnie interesują i to motywuje mnie. Jeśli słyszę, że ktoś bardzo dobrze mówi po angielsku albo po hiszpańsku, to myślę sobie, Piotr? Ty też możesz Skoro oni mogą się nauczyć Ty też możesz Masz dwoje uszu Tak jak inni Masz język, masz głowę Możesz nauczyć się języka Możesz mówić tak jak oni To jest możliwe Ok? I dlatego Chcę przedstawić wam dzisiaj Eduardo Właściwie Eduardo Sam się za chwilę wam przedstawi i opowie, dlaczego uczy się polskiego Skąd to zainteresowanie językiem polskim I jakich metod używa do nauki Języka polskiego i innych języków Bo Eduardo uczy się też chińskiego hmm, Tak, chiński język wydaje mi się bardzo trudny Ale... Jest możliwe, żeby nauczyć się chińskiego. Są ludzie, którzy zrobili to i którzy mówią po chińsku. Zatem myślę, że i każdy z nas, każdy z was może nauczyć się polskiego i mówić ze swoją rodziną, ze znajomymi, z ludźmi na ulicy po polsku. To jest możliwe, naprawdę. Zachęcam was również do znalezienia sobie kogoś, z kim moglibyście porozmawiać raz na jakiś czas po polsku. Mm, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Mówiłem już wam o stronie sharetalk.com. Tam można znaleźć wielu mm, ludzi, którzy chcą nauczyć się angielskiego, albo hiszpańskiego albo niemieckiego, francuskiego a którzy są Polakami i którzy mówią oczywiście po polsku, ale chcą nauczyć się innego języka jeśli znacie ten inny język to możecie wymienić się są ludzie którzy chcą uczyć się rosyjskiego możecie zajrzeć na tą stronę i zobaczyć czy znajdziecie kogoś Takiego polecam wam, jeśli spotkacie kogoś, kto wam odpowiada, zapoznać się z nim lepiej, ponieważ jeśli zmieniamy co tydzień kogoś, z kim rozmawiamy, to dochodzi do takiej sytuacji, że ciągle rozmawiamy o tym samym, ciągle jest ten sam temat, skąd jesteś, gdzie mieszkasz? Jakich języków się uczysz? Gdzie pracujesz? Czy uczysz się, czy studiujesz, czy pracujesz? OK? Te rozmowy są wtedy bardzo podobne. Jeśli znajdziecie kogoś z kim zaprzyjaźnicie się, wtedy możecie opowiadać sobie o różnych o wiele ciekawszych rzeczach, o rzeczach, które są dla was ciekawe, o waszej rodzinie, o waszych zainteresowaniach. Stajecie się przyjaciółmi i to jest bardzo cenne, to bardzo pomaga. Ja znam się z Eduardo już od dłuższego czasu. Opowiadamy sobie, co dzieje się u nas przez cały tydzień, Opowiadamy o swoich rodzinach, opowiadamy o swoich zainteresowaniach i to sprawia nam wielką przyjemność. Ja zapominam, że mówię po hiszpańsku. Myślę, że Eduardo również nie myśli o tym, że mówi po polsku, nie stresuje się tym, nie przejmuje się tym, tylko chce... Opowiedzieć mi o tym, co ma teraz na myśli. Opowiedzieć, przekazać mi swoje myśli. I to jest najważniejsze, żeby komunikować się, żeby ze sobą rozmawiać. W końcu po to uczymy się języków obcych, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby komunikować się, żeby ten język stał się narzędziem do poznawania nowych ludzi, do załatwiania spraw. Właśnie po to potrzebne są nam języki obce. Nie uczymy się ich po to, przynajmniej ja nie uczę się hiszpańskiego po to, żeby poznać jego struktury gramatyczne, żeby poznać wszystkie jego czasy, żeby wiedzieć, dlaczego używać takie słowo, a nie inne. Ja uczę się języków po to, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby rozumieć ludzi, żeby rozumieć filmy, które oglądam, żeby móc czytać książki. To jest dla mnie najważniejsze. I myślę, że dla większości z was również najważniejsze jest to, żeby Mówić po polsku, żeby spotykać się ze znajomymi, którzy mówią po polsku, żeby rozmawiać ze swoją rodziną, żeby używać języka polskiego. Okej, okay. to tyle tytułem wstępu. Myślę, że możemy posłuchać mojej rozmowy z Eduardo. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Posłuchajcie. Dzień dobry. Cześć, Eduardo. Co u Ciebie? Jak się masz? Dzięki. Wszystko dobrze u mnie. A Ty? Wszystko w porządku. Pamiętasz, Eduardo, że dzisiaj mamy nagrać podcast razem? Tak, pamiętam. Świetnie. Bardzo dobrze, bo dzisiaj bardzo dobrze słychać. Ja Ciebie bardzo dobrze słyszę. A Ty mnie? Słyszysz mnie dobrze? ja, ja to jest dobrze. Nie ma problemu. Eduardo, chciałem Ciebie spytać, kiedy Ty zacząłeś uczyć się polskiego, pamiętasz jeszcze, kiedy to było, trzy lata, cztery lata temu? Myślę, że to było 4 e, e, lata, cztery lata temu, cztery lata temu, mhm. Mhm. i dlaczego zacząłeś uczyć się polskiego? Je, je, to, to, to było dla, dlaczego je, je, w Gatemali mam je, mały bizne biznes. Mm -hmm. Zaczynał je, kupić je, wagi z je, firmy w Polsce. A Rozumiem. Miałeś biznes i chciałeś kupić wagi w Polsce i w ten sposób zainteresowałeś się językiem polskim. Nie, nie, to to nie było e, to my, my, myślę, że to, to nie było e, nie, nie, nie, nie, potrzebuję e, mówić po polsku mm -hmm. za zarobić za, za biznes z, z firmy w, w Polsce. Oni, oni mówią po, po angielsku i w jest kilka ludzi, że mówią po hiszpańsku. Ale kiedy zrobiłem mój pierwsze. Pierwsze zakupy, tak? Pierwszy interes. Podróż. A ah, teraz get... do, do Polski. A ah, rozumiem. Yeah. E, Byłem ki, by, kilka dni eh, w Warszawie Aha. i potem eh, w Efrodomiu. Eh, Ale Efrodomiu to był bardzo interesujący, dlaczego eh, bardzo mało ludzi mógł. Mm -hmm. e, mówić po, po angielsku. Aha. Ludzie w Polsce sz, e, nie rozmawiają po angielsku. Młodzi tak, ale w średnim wieku nie tak często. Szczególnie w mniejszych miastach. Tak, tak. E, to to był bardzo trudny dla mnie, e, dlaczego e, kiedy kiedy, byłem, e, kiedy chciałem pić, albo gdzieś coś. Mhm. Ludzie nie, nie mówią po, po angielsku, po hiszpańsku, po francusku. To już w ogóle. Nic. Nic. Ale to, to było, to, to nie było tak tak dużo problemów. Mhm. Mi, że, że bardzo lubię uczyć języków. Aha. I język polski mm -hmm. był bardzo interesujący. E, dlatego oni powiedzieli mi, że e, słow, mm -hmm. słow. Słowa. Słowa. F, e, słowa po polsku, oni śmieni. Aha. A to, było bardzo interesujące dla mnie. <głosy> Bo zanim, zanim zacząłeś uczyć się polskiego, znałeś już inne języki: oczywiście hiszpański, angielski, Francusko? francuski, Aha. E... M... niemiecki, znasz? M e, e... Trochę. Mogę mogę. E, mogę me, e... Mogę mówić chętnie e, po niemiecku. Mm -hmm. Aha, e, Też e, po portugalsku. Mhm. Portugalsku? Portugalsku. Mhm. Mm -hmm. I wiem, I, że uczysz i, się i, chińskiego też. Tak, tak. E, Mogę e, mówić e, po a po chińsku. Aha. I e, język polski zaciekawił cię, bo... Zmieniały się słowa, zmieniały tak. się. Myślę, że to, to jest bardzo, bardzo interesujące i bardzo skomplikowane, ale to jest uh, ciekawe, e, zauczyć za się. Mm -hmm, mm -hmm. Czy masz jakąś specjalną metodę, którą uczysz się języków, czy chodziłeś w szkole uczyłeś się francuskiego i nauczyłeś się po francusku, czy uczyłeś się w domu? Nie, e, kie, e, kiedy e, uczyłem się e, e, fran, francuski, był bardzo, e, bardzo mu, e, e, młody. Mhm. Miał, miałem 11 e, e, lat, 11 mhm. la, e, lat mhm. lata. I um, to było, e, było w szkole, Aha. po, po hiszpańsku to, to jest alianza francesa mm -hmm. e, w Katemalii. Ale e, za się e, e, język, języku polskiego, myślę, że to było łatwe. E, Mięć e, e, e, leci, e na internetzie Aha na internecie. na internecie. Słucha, e, słuchałem e słuchałem profesora i e, zna, e, zna, e, zna, e profesor Szemek w, Aha. w, w Warszawie na, Aha. E, nie nie w Warszawie w Krakowie Aha Uczyłem się e, e, przez e, jeden rok. Aha, przez Skype? Tak, przez Skype. Aha, świetnie. Tak. Jego metoda e, e, jest e, tradi, tradycyjna. Tradycyjna. E, e, mhm. On uczył ucie, on e, e, mi. Dużo gramatik, mm -hmm. dużo gramatyk, mm -hmm. albo miałem kilka problemów, eh, ki, eh poleciłem po eh, do, do polski. Eh, dla, dla, eh, dlatego, eh, że, le, że no, mogę mówić eh, po polsku. Mm -hmm. Ale nie, nie, nie, nie, nie mogłem, nie, nie mogłem porozmawiać, porozmawiać i nie, nie, nie mogłem <todziewanie> e, roz, rozumieć. Rozumieć. rozumieć. <todziewanie> <todziewanie> e, to też to było bardzo e, przyjemne. <todziewanie> tak, dla mnie, e, kiedy, kiedy, kiedy wróciłem. E, do Katemali porozmawiałem z, z, z, mój, z mój profesorem Aha. i on, on powiedział mi, że to było, dlaczego nie wie, nie wie wiedzieć dużo, dużo słów. Nie znałeś dużo słów, znałeś za mało słów. Mhm. Tak. I, I on e, z, zmieniał, zmieniał e, e, lekcji, mm -hmm. ale to nie było bardzo dobrze. E, myślę, że on jest e, bardzo e, dobre, e, do, dobrym profesorem mm -hmm. e, nauczyć, e, na gramatik. Aha. A, ale on miał, e, problemu, e, pro, on miał problemy, kie, kiedy on, on chce e, uczyć, e, jak mówić, e, jak porozmawiać, e, jak, e, jak e, rozumieć mhm. język polski. Ja rozumiem, ale teraz. Mówisz bardzo dobrze i łatwo się porozumiewasz po polsku. To jest, e, to jest, e, dlatego e, ja, e, ja e, ch chciałem e, uczyć e, się e, języku polskiego, mhm. i e, słuchałem e, e, na, na internecie. Mhm jak uh, uczyciel uh, uh, język polskiego, uh, miałem uh, je, jedna uh, no, miałem pro, uh, profesor profesorinem profesor mm -hmm. profesorkę panią profes... profesor panią profesor tak nauczycielkę yeah. mm -hmm. na, na, nauczycielkę mm -hmm. uh, ona była bardzo bardzo interes... bardzo czeka, e, czekała, mm -hmm. bardzo młoda ona, ona, ona, ona mieszkała e, e, w Warszawie, Aha. ale to, to był ona e, używa e, e, met, metoden z e, e, profesorem e, Swan, Aha. E, profesor Swan jest e, on, on, on pracuje na uniwersytecie e, Pittsburgh. Aha, Pit, Pit, Pit. Aha. Pittsburgh. Mm -hmm. Mm -hmm. No, to jest bardzo interesujące, ale to jest to samo. E, ma, e, m, to jest dużo, pro, e, dużo, problemów za porozmawiać, za rozmawiać po polsku. Aha. Wciąż uczyła dużo gramatyki. Tak, dużo gramatyki. To jest Ja dlatego język polski. Mhm. Lubisz uczyć się gramatyki, bo ciekawi cię jak działa, tak. jak działa język polski. Lubię, <grym> lubię. <grym> uh -huh. Ale też chcę porozmawiać i rozumieć, kiedy ludzie z Polski mhm. lubią. Mówią. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. tak. No tak. M mam uh, iPad. Aha. Uh -huh. I na na na, na są uh, podcasty. Uh, podcasty. Aha. Uh -huh. Su uh, suhowen są uh, albo jest son, um, al ü, podcast. O, o, języ o, językiem, e, polskich, mm -hmm. o języku polskim. O języku polskim. O języku polskim. I znalałem. Mm -hmm. jest jest na Aha. Znalałem e, e, twój podcast. A, rozumiem. Kiedy to było? Kiedy znalazłeś mój podcast? Myślę, że to już dwa lata temu musiało tak, być. Tak, dwa lata temu. Dwa mm -hmm. lata temu. Mm -hmm. E, na początku to, by, to by był bardzo, e, bardzo dziwny. Mm -hmm. e, nie, nie rozumiem, e, dlaczego to był e, e, e, e, łatwy historik, mm -hmm. i potem e, to było e, z pytan Z pytaniami i odpowiedziami. Z pytaniami i odpowiedziami. Kupiłeś ten kurs. 100 historii jak z pytaniami i odpowiedziami. Mhm. Nie, nie, nie, nie kupimy. To, to było. E, e, myślę, że to, to było. E, Dostałeś e, e, próbkę tych pierwszych. Tak. Mhm. Dziewięć mhm. E, lekcji to, mhm, było, mhm. to było za darmo. Tak, tak. Ale nie rozumiem. Nie, nie, nie rozumiem e, dla, e, jak to. To funkcjonuje. Jak to e funkcjonuje? Jak to działa? Tak funkcjonuje. E, da, da, da, dlatego nie, nie było e, po angielsku, nie było mm -hmm. e, po hiszpańsku. <grym> nie, nie, ale e, kiedy, kiedy słuchałem e, historyki? E, no, e, Marta e, Marta i spać. E, Marta i spać. Tak. <grym> to, <grym> myślę, że to było interesujący i po, e, zaczynałem e, słuchać. Mm -hmm. Zaczynałem słuchać e, historiki. Potem kupiłem kursu. Kurs? Kupiłem kurs i nie, nie pamiętam e, kiedy. E, nie, nie, nie wiem e, jak Zaczyna, e, zaczynałem. E, rozumie, e, z, zaczynałem rozumieć. E, więcej e, i więcej. E, mhm. Słuchając, e, słuchając, powoli zacząłeś rozumieć coraz więcej. I tak. Nawet nie wiesz kiedy. No bo trudno powiedzieć, że o, od tego dnia rozumiem więcej. Tak. Tak, tak. Nie, tak ale nie, nie tak się, pamiętam. Tak się nie, nie, nie dzieje. Nie, nie. Nie pamiętam dokładnie, kiedy, ale eh, kilka ludzi, eh, kilka ludzi eh, z Polski mm -hmm. eh, polecieli do, do, do Katemali mm -hmm. i eh, spotykali w eh, hotelu Aha. i eh, zaczynałem eh, porozmawiać eh, o, o mojej Podróży, mojej podróży, mm -hmm. moje podróży e, do Panamy. Aha, z nimi rozmawiałeś. Tak. Aha, mm -hmm. po polsku? I to, czy po angielsku? Ja, po polsku. A, po, to, po polsku. I one powiedzieli: Dlaczego mówisz po polsku tak dobrze? Aha. Nie wiem, ale myślę, że to jest. I dlatego teraz e, słuchać e, codziennie, su, su, słucham codziennie e, to łatwe historikie. A to jest bardzo interesujące dla mnie. E, to nie jest tylko e, słuchać e, his, historików. Mhm. To jest e, e, też pyta, e, pytanie odpowiadać, pytani, to... Odpo... odpowiadać na pytania. Odpowiadać na pytania. Odpowiadasz na pytania, na głos. Tak, na A w samochodzie mm -hmm. na przykład, tak? Tak, w samochodzie. Aha, aha. <laughs> Świetnie. To daje doskonałe rezultaty, bo dzięki temu bardzo dobrze mówisz po polsku. A, dziękuję bardzo, ale myślę, że to jest. Ma, e, teraz myślę, że, że mam e, fabrykę z, z Wendałe. E. E, jeszcze, raz, e, jeszcze raz powiedz, bo przerwało coś. Mam, mam nadzieję, że. że a teraz to były to był, e, historyki, ale e, też mam e, e, sotienne historiki. A teraz e, korzystasz z tego drugiego kursu dla średnio zaawansowanych Daily Polish tak. Listening. I... Mhm i też e, słucham su, e, e, e, su, su, podcasty. Podcasty. Mhm. Mhm. A powiedz, ty uczysz się też chińskiego. Czy chiński jest trudniejszy od polskiego? Myślę, że, że tak. Albo to nie jest e, gramatyk, e, gra, gra, gramatyk e, chi, chińsku. Mhm. I jest niż e, łatwe Aha. gramatyka. Że gramatyka, czy... że gramatyka polskiego. Aha. Gramatyka chińska jest łatwiejsza niż polska. jak jest, jest, jest łatwiejsza. Aha. A, a to jest, e, ale problem e, e, z, z językiem chińskim to jest, że oni, oni mają dużo słów, mhm. że mają. E, to samo e, brzmienie. E, śmienie. Aha. No, no nie, nie, nie śmienie. Nie brzmienie. E, e, e, e, sound. Czyli brzmienie, tak. Brzmienie mhm. to sound. Czyli tak samo się wymawia, bardzo podobnie, a znaczy co innego. Mhm. Mhm. To jest. Myślę, że to jest e, specjalny pro, e, problem z językiem chińskim. Chińskim. Mhm. No i oczywiście pismo. Pismo jest trudne. Trudno jest pisać po chińsku. Tak, to jest, to jest trudne, ale to jest też bardzo interesujące. Aha. Nie, myślę, że to nie jest problem dla mnie. Aha. Ja, ja, ja, ja, ja, mog, ja, ja mogę pisać na... na... A. Na chińsku? świetnie. A możesz, ja. możesz czytać po chińsku? Chiński, jeśli widzisz tekst, tak, e, mogę, mogę, ale to, to jest e, nasze, e, e, dokładnie e, e, tylko e, łatwy tekst, e, mhm. łatwe teksty, mhm. ale, ale mogę. Aha, łatwe mogę, teksty mogę. możesz. Czyli łatwiejsze jest czytanie po chińsku niż mówienie. Mówienie jest trud... trudniej jest mówić po chińsku niż czytać. A nie wiem, nie wiem. Myślę, że, że wszystkie jest trudne. Ja po chińsku. <laughs> <laughs> czytać, pisać, ro, e, e, mówić, rozumieć, ro, e, to, to, e, to jest. jest trudne. trudne. A czy ty. Słuchasz jakiś podcastów po chińsku? Czy jak uczysz się chińskiego? Czy masz nauczyciela chińskiego? Ma, e, mia, miałem e, nauczycieli, e, ale to, to, to mi było bardzo dobrze. Myślę, że ludzie, kiedy m, są e, na, nauczyciele w Katemali, mm -hmm. to nie jest e, to, to nie jest naprawdę. Oni są e, e, ludzie, którzy e, mu, mówią e, po chińsku, mm -hmm. ale oni nie, oni nie, nie, nie są. E, na, e, no Oni nie są na, na, nauczycieli. Aha, oni nie są na, nauczycielami. nauczycielami. Mm -hmm. e, na przykład, e, mój, ostat, mój ostatni e, nauczyciel. Mm -hmm. Które się mieszkała w, w, w, w Tajwan, ale w, w, w, w, on nie jest nauczyciel, a to było bardzo, bardzo trudne to był bardzo trudny i bardzo eh, bardzo drogi dla mnie. <laughs> Potem znalałem e, specjalną szko szkołę e, na internecie. Na internecie, uh -huh. uh -huh. przepraszam, uh -huh. w internecie. Uh -huh. ja, jak mówisz, w internecie? W internecie. W internecie. A, w internecie. Uh -huh. To było bardzo trudne dla mnie, e, dlatego e, to jest e, specjalna, to jest specjalna szkoła w internecie i oni, oni, oni mają bardzo, bardzo e, piękne kobiet, kobiety mhm. nauczycielki kobiety, nau, nau, nau, nau, nauczycielki Ach. bardzo piękne <laughs> nauczycielki aż przyjemnie się uczyć tak, tak <laughs> nie to co ja łysy i stary to jest bardzo. Piotr, jesteś bardzo, bardzo, jesteś bardzo dobrym nauczycielem, ale nie, jest nie piękny. jestem piękny. <laughs> to prawda. A powiedz, ja. czy, Eduardo, czy ty codziennie uczysz się wszystkich języków? Czyli teraz uczysz się chińskiego i polskiego, tak? Czy więcej jest? No, czy, ni, niestety... E, Teraz e, nie, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem dlaczego, ale teraz e, użyję e, mm -hmm. mój czas mm -hmm. dla uczyć się e, języku polskiego. Aha, teraz e, cały, czas, cały czas zużywasz na język polski, uczysz się tylko tak, polskiego. Tak. Chińsko to jest to jest bardzo interesujące dla mnie, ale myślę, że... E, mu, e, muszę e, muszę polecieć do, do, chi, do Chiny? Mm -hmm. Muszę, muszę polecieć do Chiny i e, zast, e, zast, zast, zastanąć? No, mm -hmm. Zostać? Zostać e, kilka miesięcy e, mm -hmm. w Chinie i to jest, myślę, że, że mu, musisz e, nie, muszę mm -hmm. zrobić. E, Coś. Aha. Rozumiem. Co? Chodzi o to ci, że masz większą motywację teraz do polskiego, bo widzisz swoje rezultaty, widzisz swoje wyniki nauki. I tak, masz tak. lepszą motywację, żeby dalej się uczyć. A tak. po chińsku mhm. dopiero musisz pojechać tam, wtedy to cię zmusi do nauki. Będziesz chętniej się uczył. Ja mu, e, muszę e, spotykać mhm. Piękne. Dziewczyny. Na... <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> Myślę, że to, to, to jest to było be, be, be, bardzo, bardzo dobra motywacja. O tak. <śmiech> Piękne nauczycielki chińskie nauczą Cię mówić po chińsku. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Świetnie. Tak, ważna jest motywacja, bo jak nie ma się motywacji, to od razu nie ma chęci do nauki i wtedy nie chce nam się nic robić. Motywacja jest bardzo, bardzo ważna. Mm -hmm. kiedy, nie, kiedy nie jest motywacja, to jest bardzo trudne. Tak, to prawda. Wtedy traci się chęci i ma się dużo wymówek, żeby tego nie robić. Żeby nie słuchać <śmiech> ani nie czytać. Czytać, czytać. To jest problem dla mnie. Ale teraz z nowy, nowym lekcjami, codziennie polski. Mhm. A to jest bardzo dobrze, dlatego muszę, mogę czytać, mogę słuchać. Aha, właśnie, bo tam w tym nowym programie jest też plik pdf z tekstem więc można też czytać i nie tak, a nie tak. tylko słuchać mhm. myślę, że to są ciekawe lekcje bo tam różne ciekawe książki opowiadam, na przykład będzie też Moby Dick e, będzie Tomek Sawyer i o Drakuli też ostatnio ja, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes tak Dużo ciekawych Jak? książek opowiadam. Ja To jest bardzo ciekawe. Bardzo, e, i, mi, e, bardzo lubię e, su, e, słuchać i bardzo lubię e, czytać. Myślę, że to jest e, specjalne, e, me, specjalną metodą i jest bardzo dobre. Aha. Eduardo, a na koniec jakbyś miał jedną jakąś radę dla... Tych, którzy chcą się nauczyć jakiegoś języka. Niekoniecznie polskiego, bo każdy język chyba tak samo się uczy. To co byś powiedział? Mm, jak uczyć się? Jak uczyć się języka? Ja um, myślę, myślę, że musisz, uh, musisz uh, studiować uh, albo uczyć się Chętnie gramatyk. Ale mm -hmm. gramatyk jest, jest, jest ważny. Mm -hmm. To nie jest. To, to, to, to nie jest. Um, Miałe? To nie jest nieważne. To, to nie jest nieważne, ale. My, Myślę, że to jest ważne. Mm -hmm. się e, chętnie gramatyk. Mm -hmm. Ale e, niestety nie. E, nie jest dużo pod podcastu, mm -hmm. podcastów, jak Piotr mm -hmm. podcast znalałem w interneciu słuchałem w interneciu nie jest podcast dla francusku, dla mm -hmm. nie, nie. Trudno, so, trudno znaleźć e, e, po francusku, tak? dla tych, którzy uczą się francuskiego, niemieckiego, ale po angielsku jest bardzo dużo na pewno. Po, po angielsku jest, mm -hmm. ale po chińsku to nie jest to samo. Aha. Po chińsku jest, jest, jest dużo, dużo podcastów, mm -hmm. ale oni nie, oni nie, nie mają e... Pytania i, i odpowiedzi. Aha, Aha widzę, że A lubisz jest... tą metodę pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi. To, to jest bardzo, bardzo e, ważne. Bardzo ważne. Mhm. Mhm. Świetnie. Dzięki, Eduardo. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Myślę, że w następnym podcaście zamieszczę naszą rozmowę. <laughs> oh, o, que que że wyszło dobrze, Piotr, proszę. To było bardzo dobrze. To Tú hablas en polaco perfectamente <laughs> bueno, gracias. dobrze. I I tu kończy się nasza część rozmowy po polsku Z Eduardo potem rozmawialiśmy po hiszpańsku. Ja trenowałem swój hiszpański i zastanawiałem się, czy jesteście ciekawi tej rozmowy mojej po hiszpańsku. Postanowiłem, że zrobię oddzielny plik dla tych, którzy są ciekawi, bo myślę, że nie wszyscy chcą słuchać, jak mówimy po hiszpańsku, ale dla tych, którzy chcą, to Daje link, daje link do nagrania. Możecie posłuchać. Razem z Eduardo rozmawialiśmy później właśnie o metodach nauki. I Eduardo mówił mi o tym, jak ważne było dla niego odpowiadanie na pytania. Jak bardzo przydały mu się. Historyki z pytaniami i odpowiedziami. Właśnie dzięki tym historyjkom uczymy się myśleć od razu w docelowym języku. Odpowiadanie na pytania pomaga od razu myśleć po polsku. Eduardo mówił, że szukał innych lekcji do nauki francuskiego, niemieckiego i nie znalazł takich kursów. Ja wiem, że jest takich kurs do języka hiszpańskiego. Jeśli chcecie uczyć się hiszpańskiego, to jest kurs Unlimited Spanish, który właśnie takie pytania i odpowiedzi zawiera. I jest to świetna metoda, bo... Jeśli nie znasz jakiegoś słowa, to przez ciągłe powtarzanie w pytaniach tego samego zdania, w różny sposób pytania się o różne rzeczy, można domyślić się, jakie jest znaczenie tego słowa. I to słowo zostaje nam w głowie na bardzo, bardzo długo i praktycznie nigdy go już nie zapominamy. Uczymy się bardzo, bardzo głęboko. Jeśli powtarzamy te same pytania i odpowiedzi wiele razy, wiele razy odpowiadacie na pytania na głos, na przykład jadąc samochodem. Ja polecam bardzo robić to w samochodzie. Wtedy nie stresujemy się. Nikt nas nie słucha. Możemy mówić na głos i powtarzać, odpowiadać na pytania nie ma stresu, nie ma strachu. To bardzo dobra metoda. Ja, kiedy jadę samochodem do pracy, to zawsze to robię. Nawet jadąc na rowerze to robię. Yy, nikt mnie nie słyszy. Mogę sobie odpowiadać na pytania. To bardzo dobra metoda. I wykorzystuję czas, który inaczej bym stracił. A tak Jadąc na rowerze albo jadąc samochodem, słucham różnych podcastów albo kursów i odpowiadam na pytania. Zachęcam Was również do rozmawiania po polsku. Znajdźcie kogoś, z kim możecie mówić. Na przykład Ania i Ola. <śmiech> Widziałem, że... Wymieniły się swoimi adresami i rozmawiały przez Skype To świetnie Właśnie tutaj Właśnie na mojej stronie Możecie przecież w komentarzach Wymienić się swoimi mailami I umówić się na rozmowę przez Skype Porozmawiać ze sobą po polsku Może znajdziecie nowego przyjaciela albo przyjaciółkę Kto wie Myślę, że to bardzo motywuje, jeśli można z kimś porozmawiać po polsku. Myślę, że to bardzo, bardzo motywuje, daje wielkiego kopa. Dzięki temu o wiele chętniej uczymy się, jeśli czujemy, że jesteśmy w stanie porozmawiać, dogadać się z kimś. To jest... Wspaniałe uczucie. Zanim skończę dzisiejszy podcast, chciałem opowiedzieć jeszcze raz o tym, jak wpisywać tekst podcastu. Pomagacie mi robić transkrypcję, ale niektórzy nie wiedzą, jak to zrobić. Na każdej stronie podcastu i u, u góry jest obrazek, który zawiera tytuł podcastu. I obok jest taki mały przycisk, który jeśli wciśniecie, to jeśli klikniecie w niego, to znajdziecie się na stronie y, dokumentu Google i tam można, słuchając podcastu, wpisywać jego fragment jedną, dwie minuty, trzy minuty. Jeśli Zrobi to 10 osób, każdy po 3 minuty, to razem już pół godziny. I dzięki temu trenujecie dobre słuchanie, uważne słuchanie, a ja nie muszę wpisywać całego podcastu. Później sprawdzę tylko po Was, poprawię błędy i umieszczę na stronie odpowiedniej z odpowiednim podcastem. Okay? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. U góry, obok obrazka, znajduje się link, przycisk, guzik, w który trzeba kliknąć i znajdziecie się na, w dokumencie Google, gdzie możecie umieścić transkrypcję. OK, Dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi wpisywać tekst to bardzo, bardzo mi pomaga. Dzięki temu nie muszę tego robić osobiście, a wy przy okazji możecie ćwiczyć rozumienie ze słuchu i pisanie po polsku. Dziękuję wam za pomoc bardzo serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za listy, które do mnie piszecie. Piszcie ich jak najwięcej, piszcie komentarze Umawiajcie się w komentarzach na rozmowy po polsku. Jest też strona na Facebooku, gdzie możecie również przecież umawiać się ze sobą, pisać do siebie. I cóż, myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I do następnego razu. Trzymajcie się. A, nie zapomnijcie zrobić... Transkrypcji podcastu Chociaż kawałka Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie Trzymajcie się Do usłyszenia następnym razem Pa, pa. To był podcast Real Polish Po więcej informacji zapraszam na